Jest 17. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja popołudniowa Katarzyna Borowiecka, a przed nami serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Lewica odwołuje wszystkie zaplanowane na 1 maja wydarzenia w związku ze śmiercią Łukasza Litewki. Polska zaskarży unijną umowę o wolnym handlu z krajami Mercosuru do CUE. Relaks z książką w tramwaju przejeżdżającym przez Warszawę. Kursy także jutro. Lewica w związku z tragiczną śmiercią posła Łukasza Litewki odwołuje wszystkie zaplanowane wydarzenia pierwszomajowe. To informacja sprzed kilku minut. A jeszcze dziś przesłuchanie kierowcy, który śmiertelnie potrącił posła Lewicy. Śledztwo prowadzi prokuratura w Sosnowcu. Parlamentarzysta zginął podczas jazdy rowerem. Śledczy mają już wstępne wyniki sekcji zwłok. Posła Lewicy do śmierci doprowadziły urazy odniesione w wypadku. Biegli przeprowadzili oględziny samochodu i miejsca wypadku. Bieglici wskazują, iż układ kierowniczy, jak również Przykład hamowania tego pojazdu były sprawne. Też warte odnotowanie jest to, iż na miejscu zdarzenia nie stwierdzono śladów hamowania. Mówi rzecznik sezonowieckiej prokuratury Bartosz Jan, Łukasz Nitewka miał 36 lat, znany był ze swojej szerokiej działalności charytatywnej. Premier uprzedził Komisję Europejską, że Polskę zaskarżył unijną umowę z państwami Mercosuru do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Donald Tusk mówi, że od początku było wiadomo, że ktoś może na tej umowie skorzystać, a ktoś stracić. Ale pozycja polskiego rolnictwa w gospodarce jest ważna, podkreśla szef rządu. Rozmawiałem i uprzedziłem Komisję, że będziemy szli do Trybunału z Mercosurem jako rząd, żeby nie traktowali tego jako osobisty atak na siebie, ale tak oceniamy sytuację i chcemy skorzystać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 z elementów jest to częściowe wprowadzenie umowy od 1 maja, na co się nie zgadzamy. Skarga polskiego rządu ma trafić do TSUE do 26 maja. Swoją skargę na umowę z krajami Mercosuru przygotował też Parlament Europejski. Będą niższe ceny paliw w Niemczech. Na stacjach spadną o 17 eurocentów, czyli około 70 groszy. Bundestag przegłosował niższy podatek energetyczny. Będzie obowiązywał w maju i w czerwcu.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 Stanowiska pracy, przekonywał poseł Pracy W tym tygodniu Ministerstwo Gospodarki Niemiec ogłosiło obniżkę prognozy wzrostu PKB i wzrost inflacji. Powodem są rosnące na światowych rynkach ceny przede wszystkim paliw, co jest skutkiem trwającej już prawie dwa miesiące wojny USA i Izraela z Iranem. Razem z obniżką cen paliw niemiecki parlament przyjął zwolnienie z opodatkowania premii kryzysowej. Firmy mogą wypłacić pracownikom do 1000 euro bez dodatkowych obciążeń. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Mobilna biblioteka i księgarnia w jednym na warszawskich torach. W specjalnym tramwaju linii K można poczytać swoją książkę, wymienić lekturę lub posłuchać audiobooków. Wyjątkowy pojazd kursuje z okazji Światowego Dnia Książki. Uważam, że to jest fantastyczny pomysł. Uwielbiam książki. Lubię czytać, tuż czytam. Każdą chwilę w tramwaju czy w autobusie to biorę książkę i czytam, więc...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 Przejechać, czyli jest to piątek w godzinach popołudniowych i w sobotę 25 kwietnia w godzinach do południowych. Tramwaj linika przed chwilą o 17.02 wyruszył z pętli metro Marymont, pojedzie do ulicy Rakowieckiej, po czym zawróci Marszałkowską. Będzie jeździł też jutro pierwszy kurs o 10.02, a kolejny serwis trójki o 18.00.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 w Adam Malecki, więc pora na sport, po raz drugi w popołudniu. Talent Duitszebajew odchodzi z Industrii Kielce. Legendarny trener za porozumieniem z klubem po 12 latach powiedział pas i odchodzi w trybie natychmiastowym, jeszcze przed zakończeniem sezonu. Drodzy kibice, żegnam się z Wami. Wy jesteście najlepszy na świecie. Dla mnie pokazaliście tyle raz. Dla dobrej klubu ja odchodzę, żeby klub miał szans wygrać i walczyć o ligę. Także wszystkim Wam i przede wszystkim klubu, oczywiście w życiu wszystkiego najlepszego i Kielce było, jest i zawsze będzie w moim sercu. Do końca obecnego sezonu zespół poprowadzi dotychczasowy drugi trener Krzysztof Lijewski. Pod wodzą Tałanta Dujszybajewa piłkarze ręczni Industrii dziesięciokrotnie zdobyli Mistrzostwo Kraju, ośmiokrotnie Krajowy Puchar. W 2016 roku wygrali Ligę Mistrzów. Tałant przez dwa sezony prowadził reprezentację Polski, a od niedawna jest selekcjonerem Francji. Hubert Hurkacz i Magdalena French odpadli z tenisowego turnieju w Madrycie. Hubert przegrał w dwóch setach z Włochem Muzettim, a Magdalena w dwóch z Argentynką Sierrą. Jutro o awans do jednej 8 finału zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie amerykanka Anli. Zainspął na godzinę w pierwszym meczu 30 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy zagrają Zagłębie Lubini i Termalika brzeg Za Zagłębie w tabeli jest piąte, Termalika ostatnia. Zagrają od godziny 18. W drugim zaplanowanym na dzisiaj meczu na szczycie zmierzą się wicelider lider Jagiellonia Białystok z trzecim Górnikiem Zabrze. Początek tego meczu o 20:30. I jeszcze przypomnienie informacji, od której zacząłem poprzedni serwis sportowy. Chorzów będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w 2028 roku, areną zawodów które rozegraną zostaną w dniach od 3 do 8 czerwca, będzie Stadion Śląski. Taką decyzję podjęła obradująca w Birmingham Rada European Athletics. Ta noc będzie pogodna, noc z piątku na sobotę, zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym wschodzie może być większe i tam lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to minimalna, oczywiście minimalna w nocy, od jednego stopnia na północnym wschodzie, około 6 stopni Celsjusza w centrum i na zachodzie do 8 na południowym wschodzie. Lokalnie na północnym wschodzie możliwe są spadki temperatury przy gruncie do minus jednego stopnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiem minut po siedemnastej, siedem trójek to nasz numer i wśród państwa głosów, e, które napływają pod ten numer dzisiaj, nawiązanie do serwisu ekonomicznego. Za ON, za diesla. Powiedział pan, że kosztuje 7,01. ja dzisiaj płaciłem 7,76. No niech skoryguje, bo to przecież z tego będzie afera. Ale żadnych afer. Afer ci u nas dostatek, nie my je tworzymy i kolejnej nie przyjmiemy. Taka parafraza mi wyszła, ale dopowiadając do pana głosu i do tego, co było powiedziane w serwisie ekonomicznym. Jeśli... To dziś płacił Pan tyle za olej napędowy, to dzisiaj ten olej nie powinien kosztować więcej niż 6 zł. 6 zł. i 79 groszy, bo taką cenę wyznaczyło Ministerstwo Energii, a za sprzedaż po wyższych cenach właścicielom stacji grozi kara do miliona złotych, więc może jednak będzie afera. Od jutra diesel sporo droższy 7 zł. i 1 grosz. To jest ta cena, która padła w naszym serwisie, bo to dotyczyło jutra. Osiem minut po 17.00. Michał Jędrkowiak, Stanisław Perzyna, Krzysztof Sagan, Katarzyna Borowiecka i The Cure na początek drugiej godziny popołudnia w Trójce. 太在 The Cure, 12 minut po 17, teraz po południowej audycji Kierunek Kraków. Zapraszamy do Trójki. Wielki dzień, proszę Państwa. Smok Wawelski wraca do Smoczej Jamy. Zamek Królewski na Wawelu odnowił wystawę w jaskini znajdującej się pod zamkiem. To jedna z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Polsce. A do Smoczej Jamy zajrzały nowoczesne technologie, ale zajrzał też nasz reporter Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, kłaniam się nisko. <grym> Powiedz co tam czeka w jaskini nazwiedzających. To ja może zacznę od uspokojenia tych najbardziej konserwatywnych słuchaczy trójki, bo ta 70-metrowa jaskinia nadal pozostanie piękną jurajską jaskinią. Ta nowa wystawa wykorzystuje oświetlenie, dźwięka, także elementy klasycznego teatru cieni. Smoka można usłyszeć, ale też zobaczyć jego cieni przemykający wzdłuż ścian jaskini. Po prostu wawelskim muzealnikom zależało przede wszystkim na przełamaniu dość takiej bajkowej, infantylnej wizji krakowskiego smoka i przekształconej przez lata legendy wyjaśnia kuratorka wystawy Magdalena Młodawska, a na Wawelu nazywana smoczą mamą. W naszym zamierzeniu nie było kolejny raz infantylizowanie, bambinizowanie smoka. On taki jest, taki powinien być. Pracowaliśmy nad tym bardzo, bardzo długo.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 Więcej multimediów zawiera wystawa Międzymurze, którą od dziś połączono ze zwiedzaniem Smoczej Jamy. Międzymurze przypomnijmy, opowiada o tych najstarszych dziejach Wawelu i przebiega wzdłuż jednego z otwartych rezerwatów archeologicznych zamku. Ci, którzy przejdą przez te mroczne zakamarki Smoczej Jamy i rezerwatów archeologicznych mogą też od dziś zmienić nastrój i klimat, bo Wawel otwiera ogrody królewskie. Zwiedzające zobaczą, jakie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 Od lat Wawel przy okazji otwarcia ogrodów promuje też sztukę współczesną między alejkami pełnymi kwiatów. W tym roku stanęły prace Joanny Rajkowskiej, artystki znanej ze słynnej warszawskiej Palmy, czyli pracy pozdrowienia z Alei Jerozolimskich. Na Wawelu prezentowana jest rzeźba Piskle, czyli powiększone do ponad dwóch metrów, piękne, błękitne jajo Kosa oraz praca Gniazdo. To z kolei Gniazdo Wron, które mieszka na szczycie słynnej warszawskiej palmy tłumaczy Bogumiła Wiśniewska, kuratorka wystawy. Postawione przez nas pytanie, jak to się dzieje, że gniazdo staje się dziełem sztuki? Kto o tym decyduje? Artysta? Kuratora? Może jakaś siła ukryta we wnętrzu Wzgórza Wawelskiego? A z kolei na dziedzińcu głównym zamku znalazła się praca, wszystko wkrótce się zmieni, czyli taki przecięty na pół kryształ minerał wkopany w ziemię, no w tej przestrzeni Wawelu wywołuje skojarzenia przede wszystkim z owianym legendami, tym wawelskim czakramem. Ja miałem teraz ochotę jeszcze zapytać cię, co słychać u Lajkonika, bo przecież jeszcze nieco ponad miesiąc do jego pojawienia się. Słyszałeś już coś? Myślę, że bardzo trwają bardzo intensywne <grystanie> przygotowania. przygotowania do harców, zwłaszcza kondycyjne, bo to dla laikonika dźwiganie tej wielo wielokilogramowej konstrukcji stworzonej przez, przypomnijmy, Stanisława Wyspiańskiego, no wymaga nie lada krzepy. To umówmy się na następne spotkanie w tej sprawie w czerwcu. Paweł Pawlica, bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w czerwcu, a być może szybciej. Na pewno, na pewno szybciej, ale w sprawie Lajkonika spotkały się w czerwcu, a ja jeszcze dodam, że te Wawelskie ogrody no i wystawa prac Janny Rajkowskiej będą dostępne dla zwiedzających od dziś do października. 16 minut po 17. Selasu i The Galans, duet rodzinny. Panowie Galandowie Stefan, ojciec i Elwin, syn. I piosenka Moving to nowa propozycja i nowa współpraca dla Selasu. 19 minut po 17. I kolejny temat u nas. Policja i prokuratura badają okoliczności ataku niedźwiedzia na kobietę w miejscowości Płonna w Bieszczadach. 58-latka zginęła na miejscu. To pierwszy w Polsce śmiertelny atak niedźwiedzia od ponad dekady. Według specjalistów do tragedii mogły przyczynić się warunki pogodowe. Las, kiedy wieje silny wiatr, jest po prostu niebezpiecznym miejscem. Adam Wajrak, przyrodnik i dziennikarz Gazety Wyborczej. Tam, gdzie są niedźwiedzie, duże drapieżniki, no silny wiatr może spowodować, że żadna ze stron, czyli człowiek i niedźwiedź, nie zdają sobie sprawy ze swojej bliskiej obecności. Zdarzenie miało miejsce z dala od zabudowań w trudno dostępnym terenie. Sprawę bada obecnie prokuratura w Sanoku. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu tragedii oraz identyfikacja zwierzęcia. Na chwilę obecną to, co można wyczytać po tym, co jest w terenie. Doszło do tak naprawdę zaskoczenia niedźwiedzia. Łukasz Lis, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie. I zareagowało tak jak zareagowało, tylko w tym wypadku konsekwencje były tragiczne. Wszystko wskazuje na to, że kobieta wraz z synem poszukiwali poroża. To aktywność prowadzona poza szlakami w głębi kompleksów leśnych. Właśnie tam najczęściej dochodzi do niespodziewanych spotkań z dzikimi zwierzętami. Podobnie było w wypadku na początku kwietnia w okolicach Komańczyk, gdzie też taki poszukiwacz poroża został zareagowany. Atakowane. Więc oni chodzą w pojedynkę, wchodzą bardzo takie głębokie, niedostępne tereny, wchodzą w czasie, kiedy te niedźwiedzie. No można powiedzieć, są szczególnie wrażliwe na różnego rodzaju obecność ludzką. Według nieoficjalnych informacji kobieta mogła natknąć się na niedźwiedzice z młodymi. Po tragedii pojawiły się ostre reakcje lokalnych włodarzy, którzy mówią o bezsilności i braku realnych narzędzi do działania. Padają też postulaty dotyczące odstrzału niedźwiedzi i skuteczniejszej ochrony mieszkańców. Należałoby najpierw takiego osobnika pochwycić, założyć mu obrożę telemetyczną i następnie go monitorować, jak on się zachowuje. Przy czym trzeba tutaj jasno podkreślić, no, takie działania są planowane w ramach naszego projektu, skierowane na osobniki, nazwijmy to, w konflikcie. Po pierwsze ludzie powinni wiedzieć, w jakich warunkach nie powinni chodzić, albo jak chodzą w określonych warunkach, jak się zachować. To jest bardzo ważne zadanie dla powstającej grupy interwencyjnej do spraw niedźwiedzi w Bieszczale, żeby właśnie nie tylko zajmowała się nie Likwidacją odpadów, strzelaniem kulami gumowymi do niedźwiedzi, ale również edukacją ludzi. Przyrodnicy proponują obowiązkowe szkolenia dla osób zbierających poroże, które uczyłyby zasad bezpiecznego poruszania się w rejonach występowania dzikich zwierząt. Powinniśmy już po Olszanicy, po tym co się stało w Olszanicy w 2014 roku, mieć wypracowane procedury, wypracowane zachowania, dużą akcję edukacyjną. No i niestety, muszę powiedzieć z przykrością, tego nie nie było od ponad 10 lat. No i mamy następny przypadek. I jeżeli nic się nie zmieni, no to podejrzewam, że tych przypadków będzie więcej. Bo tak jak mówię, wystarczy wpisać w wyszukiwarce tych przypadków ataku na zbieraczy poroża jest po prostu no, przynajmniej kilka rocznie. Powinniśmy mieć wypracowane procedury. No właśnie. Tematem zajęła się Karolina Gonet, a państwa telefony dzisiaj dotyczą między innymi dzisiejszego spotkania sportowców z ministrem sportu i turystyki. Nawiązując do tego, co zaszło w Polskim Komitecie Olimpijskim, no to moim zdaniem powinno być to wszystko uregulowane przez ustawodawcę. Prezes powinien być z mocy ustawy odwołany ze stanowiska, bo przecież wszyscy widzieliśmy, jak zostali potraktowani nasi sportowcy, którzy serce oddali, żeby pokazać, że Polska jednak sportem stoi. 20, 27 trójek, teraz muchy i galanteria, a za kilka minut Puls Moje biszkoptowe serce owinięte, ciasto folią będzie ciepłe. Niech moje biszkoptowe serce owinięte, ciasto folią będzie ciepłe.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 Daj fortpel.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 Roch mówię Państwu dzień dobry. Na szczęście to już piątek, a z nami w studiu od mojej lewej Piotr Ściński, poseł Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry, pani się serdecznie. A po mojej prawicy Jacek Trela, senator z klubu parlamentarnego Centrum. Dzień dobry Panie Senatorze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Redaktorze. Panowie, kolejna odsłona e, afery wokół zonda krypto. Dzisiaj z, e, w roli głównej po raz kolejny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Pan Radosław Piesiewicz. Związki, e, związki, sportowe, związki, e, związki sportowe zebrały się na Stadionie Narodowym i wspólnie wydało oświadczenie, w którym domagają się od prezesa Piesiewicza dymisji w związku z tym, że postawił na Zonda Krypto jako na głównego sponsora, a także na sponsora nagród dla sportowców. To pana posła Piotra Uścińskiego zaczniemy. Czy taka dymisja jest w tym momencie potrzebna pańskiej ocenie? No, taka dymisja na pewno nie zmieni, nie zmieni sytuacji, więc nie wiem. To jest oczywiście decyzja e, członków stowarzyszenia, czy będą, jakie będą działania podejmować, natomiast no. E, na pewno gdyby, gdyby pan Piesiewicz wiedział, że ta firma jest nierzetelna, nie, że rozkrada pieniądze swoich klientów, no to pewnie by we współpracę z tą firmą nie poszedł. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości i nikt nie podejrzewa, że pan Piesiewicz miał jakąkolwiek wiedzę na temat, że ta firma okaże się oszustem. Poszukiwał, poszukiwał sponsorów dla sportu w Polsce, no i tak trafił. No, tak, nie wiem, czy dobrze, czy źle. No, na pewno źle wybrał, ale czy, czy mógł wybrać lepiej? Trudno mi powiedzieć, jakie miał nas. Nie, nie wiem, czy miały na stole inne opcje, czy byli inni chętni sponsorzy, mhm. których mógł wybrać zamiast Zonda Krypto. E, trudno powiedzieć. Piotr Uściński, senator Jacek Trela, jak pan uważa, mógł szukać innych sponsorów, był skazany na tego sponsora. Czas na dymisję, czy, czy ta dymisja to żądanie nad wyraz? Nie, dymisja jest e, potrzebna, to po pierwsze. Po drugie... E, Myślę, że wiedział o złej prowinencji pana Krala i, i tych pieniędzy wokół Zonda Krypto, które były. Wspomnę tutaj historię z poprzednim właścicielem, panem Suszkiem, zaginionym. Do tej pory niewyjaśniona kwestia. Nie ma, nie ma człowieka, był nie ma. Rozpłynął się w 2022 roku. To jest jedna rzecz. Druga.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 E, powinien się podać sam do dymisji. E, nie poda się do dymisji. E, być może, nie wiem, jakie są procedury odwołania, bo to jest stowarzyszenie, które nie podlega władzy państwowej. To związki muszą e, Tak, to muszą, e, muszą zdecydować. Mam nadzieję, że będą miały taką siłę sprawczą, żeby e, to zrobić. Jedno wiem, e, również jako prawnik zawodowo wykonujący e, e, pracę adwokata, e, że człowiek, który się zaczyna tak tłumaczyć, jak tłumaczy się pan Piesiewicz atakiem, że on pozwie żony, nie wiem za co, to to znaczy, to to ma przykryć jego Mhm. Jego... Tak mówi Jacek Trara, senator z klubu Parlamentarnego Centrum. A ja się zastanowiam, panowie, panowie, co dalej? To znaczy, co z ustawą o kryptowalutach, która zgodnie z, z unijnym rozporządzeniem powinna wejść w życie w Polsce przed 1 czerwca? A tutaj na razie trochę ani widła ani słychu. Resort Finansów mówi, że będzie projekt powstający z Resorcie Finansów. A z kolei z, z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że jest porozumienie Karola Nawrockiego i Polski 2050 nad projektem tej drugiej, który to jest w Sejmie. Panie pośle, czy pan coś słyszał o tym, że rzeczywiście jest prezydencka aprobata dla tego rozwiązania Polski 2050? Ja jeszcze jedno zdanie odniosę się do tego, co pan senator mówił. Otóż ja naprawdę uważam, że pan Piesiewicz nie miał świadomości tego, że tam jest coś nie tak z zonda krypto. Gdyby miał tą świadomość, to pewnie własnych pieniędzy by nie zainwestował, a jak sam przyznał, stracił też duże pieniądze prywatne na rząda krypto. Tak. Wobec czego y, no, y, proszę się powściągiwać z pa, takimi oskarżeniami, że on czy, wiedział czy, coś złego, natomiast proszę, czy to jest zwrócić, proszę zwrócić uwagę na fakt, że y, spółki Skarbu Państwa, które przez lata pozwalały PKL... PKOLowi normalnie finansować sport w Polsce, które wspierały sport przez właśnie Polski Komitet Olimpijski, no wycofały się, gdy Tusk doszedł do władzy, gdy NITRA został ministrem, wycofały się z finansowania pkol u i PKOl stanął w trudnej sytuacji, bo nigdy wcześniej nie musiał szukać sponsorów poza spółkami Skarbu Państwa, a teraz po prostu musiał to robić. Coś, czego wcześniej PKOl i jego służby nie robiły. Wystąpili z prośbą o wsparcie do polskich służb, no ale okazało się, że się jakoś nie dogadały ze sobą te instytucje i, i wyszło tak, jak wyszło. Trzeba naprawdę spojrzeć na to z tej strony, że polski rząd i Tusk miał informacje od służb już wiele miesięcy temu o nieprawidłowościach i tych informacji nie ujawnił jakoś publicznie, specjalnie nie... No, nie Mówił o tym o listopada, premier, tutaj nie będę wchodzić no, w na na co na kiedy, kiedy, Przepraszam, a kiedy była decyzja PKO-lu o współpracy z Sąda Krypto? A Chyba mimo, wcześniej. A mimo panie bo e, Wcześniej, dla, wcześniej ta decyzja pośleć, została podjęta, dobra. niż Tusk to no, ujawnił, nie, a Tusk nie. wiedział o tym dużo dobra. wcześniej. Dwocent dla senatora Jaska Treli i chciałbym, żebyś panowie zaraz to. wrócili. Proszę bardzo, panie senatorze. A mimo tych informacji, które były, pan poseł sam przyznaje, jednak głosowaliście przeciwko ustawie która by regulowała ten rynek i być może zapobiegłaby tej sytuacji w żaden która sposób jest. by nie zapobiegło pan to ale dlaczego ale wy tak W żaden nie, sposób by to nie zapobiegło nie przeszkadzałem panu to po pierwsze po drugie jak chodzi o sekwencję wydarzeń to pan, pan Piesiewicz pojechał do do Monako podpisać tę umowę a pismo czy proszące o wsparcie służb e, polskich w tej sprawie, e, ma datę 5 dni wcześniejszą e, i nie dotyczy zonda krypto, tylko ogólnie i jest tak zwaną e, przykrywajką, żeby przypadkiem, no właśnie, żeby teraz się na to powołać, ja informowałem i tak dalej. Przy tego rodzaju transakcjach i kontraktach to się dzieją rzeczy dużo dłużej niż te pięć dni różnicy, o których y, mówię. Ja, jest na to jeszcze inne określenie w języku polskim. Tak, a jest tak. miękcze półpokrytka. Tak. Panowie, to proszę was bardzo o odpowiedź, tylko w żołnierskich słowach tak nie. Czy uda się przyjąć jakiekolwiek rozwiązania związane z kryptoaktywami przed 1 czerwca, eh, przed 1 lipca? E, ja, Piotr, chcę powiedzieć, że ta inicjatywa Polski 2050, która wychodzi naprzeciwko oczekiwaniom prezydenta, bo prezydent dlatego zawetował dwa razy ustawę, że widzi w niej konkretne, konkretne złe przepisy. Polska 2050 odpowiada na te oczekiwanie prezydenta i zgłosiła ustawę w wersji bardziej zbliżonej do oczekiwań prezydenta. I to jest bardzo dobra inicjatywa. Natomiast to bardzo yy, yy, no, kontrastuje z tym, co rząd do tej pory zrobił. To znaczy drugi raz położenie takiej samej ustawy na biurko prezydentowi. Kropka. To była głupota. Jacek Trela, senator? Yy, no W Sejmie myślę, że się yy, uda to yy, przyjąć. Natomiast yy, widząc yy, działania prezydenta Nawrockiego i podwójne wetowanie, myślę, że się nie, nie sfinalizuje ten proces ustawodawczy, czyli nie będzie podpisu prezydenta. Sławom... Ale przecież prezydent chce tą chce Jakby tą ustawę i regulację zrobić. co zapowiadał pan Bogucki. E, pan, panie senatorze, panie pośle, przygotowywaliście tak było, no, drugą fakty. ustawę. Druga ustawa z Sejmu wyszła ja poprawiona pod kątem... Ja druga ustawa z Sejmu wyszła poprawiona pod kątem oczekiwań prezydenta i prezydent by ją zapewne podpisał, gdybyście w Senacie nie wrócili znowu do pierwszych, do pierwotnych zapisów. Sławomir że odchodzi z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a 40 minut przed tym, jak ogłoszono jego decyzję o odejściu, pojawiła się informacja z Kancelarii Prezydenta, że uproszczę w, w procedura związana z odtajnieniem aneksu do raportu o likwidacji WSI weszła już na ostatnią ścieżkę formalno-prawną. Czy te wydarzenia są ze sobą w jakiś sposób skorelowane, pan senator? Tego nie wiem, natomiast wiem jedno, e, że pan nigdy nie powinien być szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dlatego, że miał e, e, cofnięty dostęp do informacji niejawnych i był ogromną, przeszkodą, był ogromną przeszkodą w pracy y, Kancelarii Prezydenta. Blokował przepływ dokumentów, blokował możliwości normalnych rozmów, bo jak wchodził na jakieś spotkanie, to te rozmowy musiały ucichnąć, dlatego że jak dotyczyły spraw y, niejawnych, to on nie mógł tego słyszeć, bo by się popełniało przestępstwo. Jak chodzi o ujawnienia aneksu, nie wiem, czy to jest dobre. Myślę, że kierując się tym, co zrobił Lech Kaczyński, kiedy wstrzymał publikację tego aneksu, to miał jakieś powody do tego. Czy się coś zmieniło? Nie wiem. Autorem aneksu jest Antoni Macierewicz, co może napawać strachem. Piotr Uściński? Nie wiem, że te fakty są jakoś ze sobą związane. Z, no, pewnie są związane w tym sensie, że pan Cęckiewicz pracował w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, ale czas ich wystąpienia myślę, że nie jest skorelowany. To moja czas, sugestia jest czas, taka, czy to nie była nagroda na pocieszenia na odejście. Rezygnacja pana profesora Cęckiewicza jest związana no, bezpośrednio z nastawieniem rządu do współpracy. Pan premier Tusk nie może Cęckiewiczowi wybaczyć, że ujawniał nagłaśniał kompromitujące dokumenty, fakty z historii i Tuska, i Sikorskiego dotyczące ich współpracy z Rosją, resetu stosunków z Rosją, które przeprowadzali. Tusk nigdy i Sikorski nie odnieśli się do tego, ale mają, że tak powiem, wroga w Cenckiewiczu i bezprawnie ograniczali mu dostęp do informacji niejawnych, co w pierwszej instancji y, uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny. Tusk poszedł do NSA z y, kasacją i kasacja została oddalona i Tusk musi zwrócić koszty postępowania panu profesorowi Cenckiewiczowi. Ale ponieważ rząd dalej chce brnąć w to... To pan Zenckiewicz ma co robić w życiu, nie musi się cały czas I kopać cały szczęś, z panem Tuskiem, dlatego e, e, schodzi z tej, e, e, z podniesionym czołem, to nie bo, wygrał, bo wygrał w sądzie tą sprawę, ma moralną rację, natomiast skoro Tusk dalej nie chce e, to, e, nie chce stać na przeszkodzie w współpracy prezydenta z premierem i, i e, ja bym oczekiwał, żeby też e, Tusk wyciągnął z tego wnioski i nie wiem, pan Sznep, e, żeby na przykład zrezygnował z ubiegania się o stanowisko to ambasadora, da, żeby, czy inni kandydaci, których, ja nie, wiem, których nie akceptuje czy, prezydent. tylko jednym zdaniem z panem, posłem, pos, po, z panem posłem zamienię, bo panie pośle, pan mówi, że to akt takiego heroizmu ze strony był, ze strony Sławomira Cenckiewicza. Chyba tajemnicą Poliszynela jest to, że w kancelarii prezydenta trwała walka pomiędzy dwoma stronnictwami, powiedzmy, stronnictwem związanym bliżej z Marcinem Przydaczem i stronnictwem związanym z Sławomirem Cęskiewiczem. Wielu mówi, że, że po prostu Plotki, o których ja nie mam żadnej okay. żadnej wiedzy i myślę, że to są i, ale nie mam żadnej wiedzy, natomiast wydaje mi się, że to są plotki wyssane z palca i powielane przez wiele osób i w tym dziennikarze. To ostatni, to ostatni wątek i teraz skieruję to pytanie do pana senatora, bo pan senator z koalicji rządzącej. Czy pan rozumie, co robi Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia w cięciach w ochronie zdrowia? Dlaczego e, ograniczone są nielimitowane między innymi przyjęcia do poradni specjalistycznych, także. Badania diagnostyczne, a nawet ostatnio mówi się o, o ograniczeniu z obie operacji na zaćmę. Skąd te cięcia? No zaskoczę pana redaktora, bo odpowiem, że nie rozumiem. To znaczy, yy, boleję nad tym, że to się dzieje, boleję nad tym, że że społeczeństwo to odczuwa, że są wydłużone kolejki. No, moja refleksja jest tylko taka, że nad tym stanem służby zdrowia nie jesteśmy w stanie zapanować od kilkunastu co najmniej lat i właściwie nie ma rządu, który by to mógł zrobić i odwołanie pani minister zdrowia... Bo jest wniosek w Sejmie o odwołanie. Bo jest wniosek, chyba nie... To nie jest rozwiązanie, bo rozwiązaniem jest chyba dialog i jakaś e, wspólna... Tylko wie pan, pamiętam, przed poprzednią rekonstrukcją rządu, kiedy ministrem zdrowia była pani Izabela Leszczyna, premier Tusk sugerował, że odpolitycznienie <śmiech> tego ministerstwa, tak. bo wskutek tego w kierownictwie resortu, nawet wśród wiceministrów, nie został żaden przedstawiciel żadnej partii. No i nie wiem, czy to skończyło się, wyszło na dobre. Nie wiem. Dzisiaj słyszę, dzisiaj słyszę przedstawicieli naszej koalicji, którzy mówią, że to nie było dobre rozwiązanie, odpolitycznienie tego resortu. Mhm. Ale ja myślę, że to nie ma tutaj chyba istotnego znaczenia, kto na czele, tylko kierunek mhm. zmian i reformy, które muszą być wspólnie przeprowadzone ponad podziałami. Piotr Uściński, do pana pytanie przede wszystkim o minister Sobierańską Grendę, ale także, bo już nam się czas kończy, więc skumuluję to w jednym pytaniu o minister Paulinę Henik-Kloskę, której odwołania także domagają się państwo jako PiS i Konfederacja Minister Klimatu. E Minister klimatu powinny odejść jak najszybciej i jest na to szansa, bo z tego co widzimy Polska 2050, nawet PSL się wahają co zrobić, bo nie akceptują tej polityki prowadzonej przez panią minister, wdraża fatalne rozwiązania, których trudno sobie wyobrazić, jak naprawić na przykład ten system kaucyjny. W Polsce Polacy nie rozumieją, dlaczego ten system tak wygląda. obowiązkowy pamięta, to system, wy system kaucyjny. Zupełnie, zupełnie inaczej był przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Był to dobrowolny system, do którego firmy mogły dobrowolnie przystępować, e a natomiast pani minister wprowadziła e tak wysokie opłaty karne, jeżeli ktoś nie przystąpi, że no de facto jest to system obowiązkowy dla wszystkich producentów e i nie ma od tego wyjątków, natomiast wygląda to fatalnie. Inaczej sobie Polacy wyobrażali system kaucyjny, chociażby wracając do swojej, nie wiem, pamiętają niektórzy system kaucyjny, jak wyglądał e, kilkadziesiąt lat temu, był dużo lepiej zorganizowany niż to, co teraz się dzieje. Wracając do pani minister proszę. zdrowia, bo to jest temat chyba ważniejszy dzisiaj, e, no to pani minister Leszczyna przyznała przecież, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przyzwyczaił szpitale do płacenia. Natomiast teraz te cięcia w służbie zdrowia są fatalne jeśli chodzi o badania profilaktyczne, kolonoskopie, gastroskopie yy, i tak dalej, rezonanse magnetyczne, to to jest naj, najgorsze, co można zrobić, dlatego, że badania profilaktyczne pozwalają yy, i zmniejszyć koszty funkcjonowania służby zdrowia, i zmniejszyć uciążliwość dla pacjentów, zmniejszyć śmiertelność yy, i tak dalej, yy. i tak dalej. Wczoraj byłem na konferencji prasowej w Odspodku i tam yy, dyrektor spraw medycznych yy, mówił, że yy, faktycznie przy kolonoskopii, yy, jeżeli jeżeli się ją zrobi szybko, można na przykład usunąć to polipa, a po dwóch latach może się przerodzić w nowotwór. A teraz już ponad dwa lata niektóre Ostatnie. szpitale odwlekają, odwlekają te badania, Pani dlatego, Pani że przestaną za to płacić. Czas Trzeba odwołać panią minister, jak najszybciej. Panie senatorze, 20 sekund dla pana na Minister Henrik Kloska to jest bardzo dobra minister. System kaucyjny jest wprowadzany z jakimiś oczywiście trudnościami, ale jak to zwykle na początku, 500 kilkadziesiąt milionów butelek i puszek już zostało zebranych, czyli środowisko odetchnie od tego. Czyścimy nielegalne wysypiska. Jest program termoizolacji. Wszystko dobrze funkcjonuje. Nie zostanie odwołana. Dwie minuty po czasie. Mam nadzieję, że mi wybaczą. Jacek Trela, senator Klub Parlamentarny Centrum. Piotr Uściński, poseł Prawo i Sprawiedliwości dziękuję, dziękuję panowie serdecznie. za rozmowę. Za rozmowę dziękuję państwu. Miłego popołudnia i miłego weekendu. Do usłyszenia. Puls Trójki Well, they let us be Cause we're provocative, babe You and me Love's a stranger Until I see you again Our lives are stranger Until I see you again We want to know how far that it can be We just want to know how far Beautiful Warhouse loves the stranger. Brzmi świetnie w piątkowe popołudnie, przyznają Państwo. 9 minut pozostało do 18. Zbliżamy się do podsumowania tygodnia, a to podsumowanie jak zawsze zaczyna Michał Jędrkowiak. Sobota. Pociąg retro PKP Intercity nieśpieszny pojechał z zakopanego do Habówki. Na miasta wyszło kilku, takich... Ach, wspomnienia. Z których każdy o podróży sobie śnił. Nie Planujemy nie podróż, nawet nie wiem, wsiadamy, jedziemy. Cicho, cicho, cicho, cicho, cicho, cicho. To wszystko czaskało, strzelało, stukało. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Dla mnie to było świetne. O, o, o, o, o, o. W wakacje historyczne skład odwiedzi kilkanaście miast. Niedziela. O 80% spadła liczba turystów odwiedzających latarnię morską i muzeum w Forcie Gerharda w Świnoujściu. Sąsiedztwo terminala LNG sprawia, że samochodem czy rowerem dojechać mogą tu tylko pracownicy, a turyści do ceny biletu muszą doliczyć opłatę za przepłynięcie statkiem. Relacjonuje Aneta Łuczkowska. I tak jest już trzy lata, przypomina Piotr Piwowarczyk, który prowadzi muzeum w Forcie Gerharda. No to historyczna blokada, bo chyba jedna z najdłużej funkcjonujących. Muzealnicy robią wszystko, by nie opuszczać za Zabytkowych murów i jakoś przetrwać. Miasto ma w planach uruchomienie dodatkowego tramwaju wodnego. Poniedziałek dał radę. Rębacz Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie odegrał w Krakowie hejną mariacką. Dla mnie możliwość wzięcia udziału w tak ważnej tradycji kraju, który jest jednym z naszych najważniejszych sojuszników jest wielkim zaszczytem. Z sierżantem Del Vilano rozmawiał Paweł Pawlica. Finalista na wieży ma 24-godzinną wartę, więc jestem naprawdę szczęśliwy, że mogłem mu pomóc chociaż przez jedną godzinę. Wtorek. Iran zaczął częściowo przywracać dostęp do internetu wybranym grupom zawodowym. Prowadzany właśnie przez władze nowy system nosi nazwę Internet Pro. Obejmuje m.in. część firm, lekarzy, naukowców i freelancerów. Relacjonuje Wojciech Cegielski. Krytycy mówią, że internet staje się w Iranie przywilejem dla wybranych. Obecnie w Iranie łączność spadła do około 2% poziomu sprzed wojny. Odcięcie dostępu do sieci to dla irańskiej gospodarki ogromny koszt, liczony w miliardach dolarów. Środa. Mówią o Zabytkowe lalki z animowanych seriali Studia Semafor, lata temu przyjęte w niejasnych okolicznościach, trafiły do łódzkiego Centrum Kultury EC1. Miś uszatek, plastusiowy pamiętnik, przygód kilka wróbla firka. Mówi Monika Głowacka z Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Malymi śmiesznymi. śmieszny Wody w sprawie karnej, mówi prokurator Paweł Jasiak, ale teraz, kiedy zostały zakończone procesowe oględziny, możemy przejść do tej przyjemniejszej części, czyli zaprezentować to, co dzięki działaniom tak prokuratury, jak i policji udało się zabezpieczyć. Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości w studiu i fundacji Semafor, a podejrzani przebywają w Chinach. Służby chcą ich sprowadzić do Polski. Czwartek. Radny PiS z Radomia, Dariusz Wójcik, powiedział w radiowym wywiadzie, że Niemcy powinno się bombardować co 50 lat. Twierdzi, że to cytat z Churchilla, ale na to dowodów brak. Trzeba oskarżonego do uogólnień. Jest... Sprawa trafiła do sądu, a ten orzekł, że było to nawoływanie do nienawiści. W celu siania niepokoju i chaosu wśród odbiorców. To sąd opinia, nie moja. Ja uważam, że nie jestem winien. Mówi radny Wójcik. 10 tysięcy złotych grzywny też nie uznaje. Za co mam płacić? Za wolność słowa? Zapowiedział od wyroku, więc swoich racji znów będzie mógł bronić w sądzie. To podsumowanie od Michała Jędkowiaka, jak on to wszystko zgrabnie ujął. A po osiemnastej podsumowujemy w trzeciej godzinie w składzie Anna Kowalczyk, Krzysztof Łoniewski, Piotr Metz. I mła. I tym razem raczej będziemy stronić od polityki, ale na pewno pojawi się temat Beatlesów. Do osiemnastej nie Beatlesi, do osiemnastej Blair.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 program trzeci Polskiego Radia.